Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony podcast Kultu Granie. Już trochę czasu u nas nie było, e, ale to wynikało z tego, że rozwijamy póki co treści e, pisane u nas na stronie. Jest ze mną Szymon Buda. Dzień dobry. Ja jestem Szymon Szogunorogowski, tak więc mamy dwóch Szymonów e, i porozmawiamy sobie o e, ostatnim Bliskonie. E, Szymon, chcesz zacząć? Czy, czy ja mam zacząć? Bo ja mam generalnie. No to tak, no to. Ja mam burzliwą historię na temat z Blizzardem i w ogóle z bliskonem sprzed kilku lat, także. No to może zacznijmy od początku, może od sytuacji przed bliskonu, jak pewnie część, część z was wie bliskon zbanował tam pro playera Gry za to, że bodajże sprzeciwiał się rządu chińskiemu. Tam w związku z ich z ich wewnętrzną polityką, no i oczywiście no. jako iż blisko on, bodajże firma Tecent chyba ma 5% udziałów tam właśnie u Blizzarda, jest, jest chińskim, bo jakby to powiedzieć jest deweloperem mobilnym, że tak to powiem. Nie, przepraszam, wydawcą. wydawcą. Tencent wydawcą jest generalnie... Tencent jest korporacją, która po prostu wykupuje udziały w różnych firmach i z tego istnieje. Oni nie tylko są wydawcami gier, ale mają jeszcze udziały tam w innych firmach, które absolutnie się gamingiem nawet nie zajmują. Tak, tak. A wiadomo, rynek chiński jest rynkiem ogromnym, szczególnie, szczególnie w grach. Chiny, Chiny że, tak to, że tak można powiedzieć, grami stoją. Nie, nie nie ten nie oszukujmy się. W sumie wszystkie kraje azja, azjatyckie grami stoją, ale wróćmy do tematu. No to, no, no to wiadomo tam Blizzard zbanował, zbanował proplayera za, y, za, y, za sprzeciw, przeciwko, znaczy może nie za sprzeciw, co wyrażenie swojego sprzeciwu. O. Znaczy on wyraził Bo poparcie on tak jak... dla protestujących, nie? tak, tak. Tak. Y no i poleciał ban Blizzard bodajże zainkasował jego wszystkie pieniądze z turniejów z jednego turnieju oraz dał z jednego, tak? z, jednego. Tak. No z tego ostatniego, A. w którym brał A no udział, tak. z, który z tego wygrał tak. stwierdzili, że mu tej nagrody nie wypłacą i dostał bana na rozgrywki na rok eee, po czym pod falą generalnie hejtu i wyżygiwania się na Blizzard'a ten ustąpił i oddał pieniądze temu Kim Jungowi. I, I, z, i, i, bana. Tak, z... i zmniejszył bana nie, do, do pół roku. Tak, do pół roku. I, i, i później yy, nawet na domiar tego doszło jeszcze zbanowanie zbanowanie ilu komentatorów tam było, kojarzysz? Dwóch komentatorów. Bo nie pamiętam już. Dwóch komentatorów, którzy także tam wyrazili swój sprzeciw. Znaczy nie, no oni, oczywiście... oni, nie, nie, nie to było tak, że oni nie wyrazili nie? tego sprzeciwu. Oni po prostu e, znaleźli się w złym miejscu o złym czasie. I jako, że oni byli w trakcie tej audycji, tego e, turnieju, gdzie to wszystko się wydarzyło, mhm. to po prostu rykoszetem też oberwali, tak szrapnelem i, i tyle. Tak przy okazji po prostu, żeby się nie kojarzyli, nie? Ach, no tak. No, no i jak wiadomo, graczom, e, graczom się to nie spodobało. No i napierali na Blizzard'a... E, na Blizzarda to spowodowało, tak jak Szogun wspomniał, yy, zwrócenie kasy oraz skrócenie bana temu, yy, temu proplayerowi. A tym komentatorom do tej pory, do tej pory Blizzard milczy i nic nie wiadomo o tej sytuacji. No i wiadomo, taka, taka sytuacja przed samym bliskonem, no tak yy, słabo pr wyszło. Znaczy na moje weszło bardzo dobrze, ja, ja naprawdę to był pierwszy bliskon od kilku lat, na którego ja bardzo czekałem, ja byłem naprawdę mega ciekawy jak ten bliskon wypadnie co się stanie, tak. tak, po tych wszystkich wydarzeniach, ja naprawdę liczyłem na, na taki kubeł szamba, który się tam wyleje, ale niestety no przeliczyłem się. No nie, tam z tego co słyszałem, co tam opowiadali osoby, które co tam osoby, które, które były na blisko, nie, to że obeszło się bez tam żadnych wielkich roz, rozruchów. Nawet swe, ostatnio nawet widziałem post youtubera Nexosa, który zajmuje się generalnie grą World of Warcraft. Powiedział, że że przed samym budynkiem bliskonu tam parę osób stało jakieś transparenty małe były ale jedynie co to ograniczali się do roznoszenia ulotek oraz koszulek i koszulkę Więc... darmową bym przyjął tak ta koszulka chyba była czekaj ja, ja bym musiał znaleźć już ci to... powiem on na tej koszulce miał mail no. with Hong Kong i to w sumie taka koszulka i, tak, i takie w sumie rozdawali więc czy były te wielkie zapowiady, tak, zapowiedziane protesty? Tak protesty. No nie, nie nie było. Nie było. Nie było. O dziwo wszystko tak jakby no cicho było o tym. Gracze mają to no do chyba, siebie, że dużo krzyczą, mało robią, nie? Tak, no chyba, że Blizzard jakimś, jakimś magicznym cudem wszystkich tam uciszył. Co jest w sumie... Prywatne wojsko. <laughs> Tak, prywatna armia. No, a, a nawiązujemy do tego, bo teraz przejdziemy może do, do już samej ceremonii, do samego otwarcia bliskonu. A to no poczekaj jeszcze Blizz... moment. Poczekaj jeszcze moment. Bo ja no. z kolei muszę też wyjaśnić swoje nastawienie do Blizzarda i dlaczego tak bardzo chciałem, żeby Kubeł Pomył się wylał na, na, na tą firmę. E, moja historia z Blizzardem jest jak taka burzliwa historia starego małżeństwa nieszczęśliwego, gdzie ja Blizzardo od zawsze uwielbiałem i to była zawsze dla mnie taka marka numer jeden, jeżeli chodzi o gry, bo mieliśmy Warcrafty, mieliśmy StarCrafty, mieliśmy Diablo i to były takie naprawdę duże duże IP. E, no i wyszła sobie, Diablo 3 sobie wyszło fajnie, było średnie, na początku było słabe. E, Reaper of Souls oczywiście dopiero potem wszystko, wszystko naprawił, jeżeli chodzi o Diablo. Ja generalnie odebrałem grę całkiem, e, myślę, że pozytywnie. No mi się do tej pory całkiem spoko gra w Diablo, chociaż już się trochę nudzi. I właśnie ze względu nudy, rok 2016 blisko stwierdziłem to jeszcze w pracy byłem ale odpaliłem sobie na słuchawkach Bliscon i tak słucham co, co tam zapowiadają bo tak już były takie przebąkiwania że Diablo 4, że coś tam no ciężko było w to uwierzyć że to będzie Diablo 4, bardziej nastawiałem się na jakiś taki większy dodatek coś a la Reaper of Souls przedłużający fabułę jakąś tam dającą linię fabularną coś takiego chciałem, nie? no i tak sobie słucham tego Bliscona i oni zapowiadają pamiętnego nekromantę Pomyślałem sobie wtedy, ok nowa postać, w porządku, na co oni rzucają 20 dolarów. No to już, <grym> już stwierdziłem, że no chyba... Właśnie chyba tutaj cię poprawię, bo on chyba nie kosztował 20, tylko 15, bo ja pamiętam jak go kupowałem na premierę, ja miałem odliczoną kwotę. Miałem, więc on, on chyba kosztował 15, a nie 20, bo 20 to już w sumie jak zapełnoprawny dodatek. Wiesz co, 15 więc... dola 5 dolarów to już nie jest dla mnie różnica w tym przypadku, nie? Ja, no rozumiem, tak. ja rozumiem dać postać, jakąś premium, coś w tym stylu, Zakładamy, zakładając, że necromanta miał być postacią premium, 5 dolarów. Okej, okay, to jest myślę uczciwa cena, ale nie 15 czy 20 dolarów, gdzie faktycznie to jest cena za jakiś dodatek, rozszerzenie fabularne, coś takiego. Mniejsza. Potem przechodzimy do roku 2017, gdzie o Diablo tam nie było chyba za bardzo nic. Tam był nowy sezon tylko zapowiedziany z tego, co się orientuje. Tak, nowy e... sezon i jakaś chyba now... z tego co że to nowa kraina, ale tutaj nie jestem w 100% pewien. Więc... Tak, z... No, no, generalnie poczułem, że kolejny rok z rzędu Blizzard mnie tak mokrą ścierą rzucił prosto w ryj. Eee, przechodzimy do 2018. O Jezu o, je, o Jezu, o Jezu, jakie to było cudowne. Tutaj to już, to już po prostu emocje eskalowały naprawdę do, do, do maksimum. E, gdzie... Już było bardzo prawdopodobne, że zostanie pokazany Diablo 4, bo to już jednak minęło trochę czasu od Diablo 3 i Diablo 4 powinno zostać zapowiedziane. I jasne, Blizzard zapowiedział Diablo na telefony. I w tym momencie wyłączyłem BlizzCon, odinstalowałem Battle.neta i stwierdziłem, że nie chcę mieć z tą firmą nic do czynienia. Najwidoczniej ja po prostu nie posiadam telefonu, więc kij im w te, no cztery litery. A, sz, a szczerze? To teraz ja sobie w, ja bym teraz może w, wtrącił a propos Diablo. No. Ja się trochę ucieszyłem. <śmiech> trochę się ucieszyłem, bo to bo, bo w sumie nie w, w 2018 myślałem, że marka Diablo już w ogóle w ogóle już kaput, że już nic, nic z nią nie robią, że będą że zrobią coś na zasadzie, tak jak Ubisoft zrobił z tą klęsy, że on coś tam przebąkiwali, że yy, przepraszam, ze Splinterselem, yy, że oni coś tam przebąkiwali, yy, że coś się tworzy i tak dalej i w końcu wyszło na jaw, że tak naprawdę to nie jest nowa pełnoprawna część tą klęsy, tą klęsy z, z Cell, tylko po prostu yy, kolejna, znaczy kolejna mobilka Ubisoftu z, yy, z samym Fisherem tam w roli jakiej, jakiej jakiejś postaci. No, Więc tak, myślałem, tak, że, że Blizzard zrobi coś, coś w tę stronę, ale tutaj no trudno, trudno powiedzieć zaskoczenie. czy w sumie to było zaskoczenie, ale jednak oczekiwałem czegoś innego. Dostałem Diablo Immortal i tak naprawdę ten Bliskun był dla mnie taki obojętny, obojętny bo, z, bo z jednej strony byłem zły, że że w sumie nic z Diablo na pecety, żadnej aktualizacji. Przypuśćmy nawet do tej trójki, czy to zapowiedzenie jakichś nowych krain, nowych mechanik, czy tam jakichś nowości. A z, a z drugiej strony, no dowiedziałbym się, że, z, że Blizzard jeszcze nie opuścił tej marki i coś próbuje zrobić, ale jednak robi to nieudolnie, wypuszczając mobilkę Diablo, która jest, może nie kopią jeden do jednego ale kopią Diablo 3 z peceta na... Na, na telefony. Znaczy o Immortal jeszcze, o Immortal jeszcze pogadamy przy okazji tego bliskonu, mimo że oficjalnie, jako tak głośnej zapowiedzi tego Immortal nie było, ale jednak coś tam się e, pokazało. Ja od siebie chciałbym Ci tylko powiedzieć, ażeby Ci się telefon spalił na tym Immortal. <głos> Ale dobrze, przejdźmy, przejdźmy do, do obecnego Bliskonu, bo się rozgadaliśmy na temat y, historii sprzed kilku lat. Y, obecny Bliskon zaczął się przeprosinami głównego nowego szefa Blizzarda, tak? Tak, tak, zaczął się przeprosinami. Y, tłumaczył, że, że do podobnej sytuacji już więcej nie dojdzie. Taka, <głos> taka będzie cenzura. <głos> taka będzie cenzura. Zobaczymy. Pożyjemy zobaczymy yy, i później płynnie po tych przeprosinach, że tam o, żałujemy, już, już więcej tak nie zrobimy i tak dalej. Płynnie przyszliśmy do trailera. A był to naprawdę ciekawy, jeżeli nie najlepszy, Cinematic jak jaki widziałem. Powiem Ci, że jak ja oglądałem ten Cinematic, ja na początku bo oglądałem to z Hadesem i z Akimoto. Siedzieliśmy sobie na Messengerze. I naprawdę w pewnym momencie ja myślałem, że to jest diablo na Netflixa, że będzie jakaś animacja, że w końcu Blizzard. No, bo nie oszukujmy się, Blizzard umie w animację, więc jeżeli Blizzard by wydał pełnoprawną animację na Netflixa, ja bym absolutnie w niebo wzięty móc obejrzeć, obejrzeć coś, doświadczyć czegoś z Uniwersum Sanktuarium. Potem się okazało, to by było że... Dobre. To by było naprawdę zajebiste, ale okazało się, że jest to Diablo 4, więc y, mój hype trochę się tak podniósł do tego stopnia, że trzy razy obejrzałem sobie tą animację raz za razem. E, ale no, nie zapominajmy, że to nadal jest tylko cinematic. To, co te, teraz o, czy, o to, o czym mówimy teraz, nie? to jest tylko cinematic, bo potem został pokazany gameplay, który wygląda ok, według mnie. Ciężko mi powiedzieć coś więcej, poza tym, że wygląda ok. No, znaczy gameplayowo Diablo 4 y, jest mroczniejsze, jest zdecydowanie mroczniejsze w porównaniu do trójki. To nie było trudne. trójka. No, tak. Y, gdzie trójka była dosłownie kolorowa. Te wszystkie skile wyglądały jak jeden wielki rzyk tęczo. Tutaj pierwsze co zobaczy, znaczy gdybym nie wiedział, że to jest Diablo 4, pomyślałbym, że to jest yy, Path of Exile. Naprawdę pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło to, że to jest Path of Exile. Mm -hmm. No powiem ci, znaczy nie tak. myślałem o tym w ten sposób, ale jak tak teraz o tym powiedziałeś i tak sobie zestawiłem te dwa obrazy, to tak Path of Exile 2, nie? Takie. Tak, tak, czyli to czy miało być tak naprawdę Diablo 3 Tak, no <laughs> Dokładnie ale, ale tutaj nawet ale tutaj podczas paneli nawet twórcy mówili, że główną inspiracją nie było, żeby pociągnąć dalej trójkę tylko inspirowali się tak naprawdę Diablo 2. Czyli można powiedzieć, że Diablo 4 jest duchowym spadkobiercą dwójki. Trójka tak jakby się nie wydarzyła, ale się wydarzyła. Znaczy ja bym nie chciał, żeby w historii uniwersum trójka się nie wydarzyła, bo uważam, że generalnie tak, bardzo... historia była ciekawa. Zwłaszcza jak doszedł Maltal. O mój Boże, ten głos. To, to było ten, to było świetne. No. Yy... Znaczy, nie mówię, że tak jakby trójka się nie wydarzyła w ogóle, tylko tak jakby Diablo 4 jest tym, czym gracze oczekiwali od Diablo 3. Tak, tak, o, dokładnie tak. Na tej zasadzie. I to nawet podkreślają sami twórcy, że się bardzo inspirowali Diablo 3, przepraszam, Diablo 2. I, i tutaj widać to po, po całym tym roku stosy ciał na poszczególnych mapach. Krew, krew z wrogów, krew, z, krew z zabitych wrogów zostająca na, na ziemi, no po prostu podobno, gor, gor, gor, jeszcze ogóle, więcej gor. W ogóle podobno posoka jeszcze zostaje na naszej postaci. I teraz generalnie generalnie ja tak się zastanawiam, czy Blizzard po prostu pod lupę nie wziął Path of Exile, bo zobaczyli, że coraz więcej graczy Diablo gra w Path of Exile, gdzie ta gra jest non stop mm -hmm. żywa i oni się nie słyszy jakoś tam medialnie super, ale osoby zainteresowane hack and naprawdę aktywnie działają, jeżeli chodzi o POE. I wydaje mi się, że może nie tyle, wiesz, oni PR-owo, oczywiście PR-owa gadka Diablo 4 nawiązuje do Diablo 2, bla bla bla, bla bla bla. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę pod tą koderką PR-u jest mała zazdrość do Grinding Gear Games yy, odnośnie Path of Exile, że, że oni potrafili zrobić coś, od czego Blizzard odszedł. Bo Blizzard myślał, że będzie dobrze, a wyszło jak wyszło, a Triple G zrobili Poe i wyszło lepiej i tak wiesz, tak wydaje mi się, że tam była pewna zazdrość i dlatego zrobili Diablo 4, jak je zrobili. Gdyby ludziom się spodobało Diablo 3 takie kolorowe, jakie było, to wątpię, żeby Diablo 4 miało wracać do mrocznego klimatu. Więc też powiem, no widać, ew ta, czy, widać ewidentnie, że yy, że, yy, że Blizzardy yy inspirował się Path of Exile, no bo tutaj mamy jednak coś, jakiś gotowy produkt, który faktycznie zadziałał, więc czemu by na przykład nie zrobić tego u nas? Więc tutaj możliwe, że się, że się, że się inspirowali też Path of Exile, w jaki sposób w jaki, zro... w jaki sposób stworzyć ten, ten cały roczny klimat. Chociaż, chociaż mimo wcześniej już potrafili to zrobić w przypadku właśnie Diablo 2. No gdzie, ale to było gdzie inne klimat... studia, wtedy, wtedy był inny Blizzard. Teraz z tamtego Blizzard'a zostały cztery osoby. No prawda, prawda, masz rację. No. No, y... no ale wiadomo, no trzeba zawsze, z... Zawsze, z... zawsze jest jakaś inspiracja. A tutaj yy, no znaczy, wiesz co? No, widać, nie widać, bo ja to widzę tak, że Blizzard dał pierową gadkę, że się inspirują Diablo 2 i tak dalej, a teraz zauważ skalę deweloperów, nie? masz Na jednej szali masz Blizzarda, który jest molochem, i teraz to jest Acti Blizzard, który jest jeszcze większym molochem, a po drugiej stronie masz jakieś Indie studyjko, które tam dopięt im tak naprawdę nie dosięga. I duży Blizzard inspiruje się dziełem małego studyjka, więc według mnie, nie wiem, no może się mylę, może jestem zwykłym prostym Szymonkiem z Polski, ale według mnie Blizzard powinien powiedzieć coś w stylu, że tak, inspirowaliśmy się Poe, widzimy co wam się podoba i, i w ten sposób chcemy zrobić nasze Diablo. Ale tego nigdy otwarcie nie zrobią, bo to jest yy, przy, przyznanie się do, tak jakby nie do własnej wizji tego. o, że, Tak to powiem, tak, tak samo, przypuśćmy posłużę się przykładem, y, przy, przykładem ubrań, że, że mamy sobie takiego projektanta, który zobaczy sobie przypuśćmy jakąś, jakąś rzecz w jakimś sklepie innego projektanta, no to i zobaczy, że to się faktycznie sprzedaje. On to zrobi y, tak samo, ale po swojemu. No i taki sam przykład mamy w Diablo 2. To nie zostało nigdzie powiedziane, to są Dwa. tylko nasze tak jakby domysły. Z góry, z góry mówiąc, żeby nikt, nikt źle nie interpretował naszych słów. Więc zobaczymy. No, zobaczymy. Na razie na podstawie tego demo, które który było dostępne na Bliskonie, widać, że Blizzard to odrobił zadanie domowe że ten, no. ten roczny klimat, krew, wszędzie buzgająca, jest na każdym kroku widoczna. Wiesz co, czy odrobił zadanie domowe, to my się dopiero przekonamy przy premierze. Na razie widzimy, że oni to zadanie domowe w jakikolwiek sposób tam robią. Eee, weź pod uwagę, że oni zapowiedzieli chociażby, że, będzie, że Diablo 4 będzie miało elementy gry MMO, gdzie jak słuchałem Nexosa z kolei, bo też go sobie oglądałem, jak, jak tam na blisko nie jest, on mówił, że faktycznie gdzieś tam z, mijał się z tymi ludźmi na mapie i ta mapa tam to był jakiś e, serwer mieszczący iluś tam graczy, nie? I teraz e, znowu nie zapominajmy, że Blizzard jest e, taką odnogą od Activision obecnie. Niby oni są tam spółką, niby są sobie równi, ale pierdu pierdu, wszyscy wiemy, że Activision trzyma łapę na Blizzardzie. I w momencie, kiedy mamy moduł sieciowy, który będzie polegał na chociażby kilku elementach MMO, ja tam widzę taką masę mikrotransakcji. O mój Boże. Ale oni się z tym nie kryją. Oni się z tym nie kryją, ponieważ zapowiedzieli, że, mik że mikrotransakcje faktycznie będą, ale one będą na zasadzie, na zasadzie kosmo kosmetyki. Jak masz w Diablo 3, przypuśćmy, nie wiem, te wszystkie pety, skrzydła, transparenty, portrety, to wydaje mi się, że na takiej zasadzie będzie w Diablo 4. Chciałbym, więc... ci przypomnieć, w... chciałbym Ci przypomnieć historię z Diablo 3, która nawet nie ma aż takiego modułu sieciowego. Pamiętasz Action House? Tak, pamiętam. No więc pamiętam. właśnie. Więc nie mów mi, że Activision, bo tu mówię o Activision, nie będzie w stanie zrobić czegoś absolutnie popieprzonego z Diablo 4. Ale wiesz, Action House tak jakby było od samego początku i on był po prostu źle zaprojektowany moim zdaniem. Dlatego, wiesz, dlatego, dlatego on nie miał racji bytu. Ale myślę, że gdyby, gdyby nauczyli się na błędach trójki i wprowadzili też Action House w czwórce, ale bez oczywiście możliwości bez możliwości, przypuśćmy, wykupywania za realne pieniądze. Gdyby ten Action House działał tak, jak działa w World of Warcraft, gdzie mamy ten cały rynek, że tak to powiem, kontrolowany, że, że tam nie będzie, wiesz, że, że tam nie będzie takiej hecy na zasadzie, że o sobie pogrindował Golda, więc on sobie kupi, no, kupi najlepszy gear, jaki jak ten, jaki jak istnieje w grze, no tak. I będzie super fajnie. No tak zaczęłaś i tak. No tak, zacząłem, ale myślałem, że będzie kontynuował. Nie, bo generalnie w wow jest tak, że to gracze ustalają jak wygląda rynek w grze. nie? Tak, gracz, gracze jest, tworzą. Tam Action House gospodarkę. jest na tyle aktywny, że tak, że to gracze ustalają jak wygląda gospodarka. E pytanie, czy w Diablo 4, bo to też kwestia tego, jak będzie zaimplementowany ten moduł sieciowy, czy yy, nie wiem, w ogóle nie wiemy, czy będzie ten Action House, może będzie coś innego, także też ciężko nam powiedzieć, nie? W ogóle znaczy, ciek ciekawą znaczy... kwestią jest to, że mają być areny PvP, tudzież strefy PvP w Diablo. To będzie po raz pierwszy od dawna. Przepraszam, w Diablo 3 jest arena, taka arena PvP. Ona jest, ona się nazywa obszarem treningowym i tam możesz tak jakby mierzyć się z graczem, tylko że tam PvP polega na tym, rzucasz jednego skilla, on odpala pierdyliard buffów z twojego zestawu i tak naprawdę ten drugi gracz już już umiera, więc to jest na zasadzie te pierwszy ten lepszy. No właśnie, tak do no, tego mówię, no, no PvP do tej pory nie działało w Diablo, Diablo nie było przystosowane swoimi mechanikami do PvP, bo Diablo zawsze polegało na skalowaniu obrażeń, a nie do tego, żeby zrównywać otoczenie do tego, co, co masz, nie? Więc ciekawe tak. też, jak, jak to PvP zostanie zrobione. Ja jestem ostrożny, jasne, cieszę się, fajnie, bardzo fajna animacja, cieszę się, że pokazali Diablo 4, Jestem ostrożny, kupię pewnie miesiąc po premierze. Ty z tego co wiem, będziesz kupował na premierę. Ja będę kupował na premierę, już mam założony budżet na edycję kolekcjonerską. A żeby się, więc... się udławić. A się udławić. Zobaczysz, zobaczysz. A Jeszcze udław ci się. wyślę zdjęcie normalnie. A się. A z... Ej, ale w sumie taką, taką fajną figurkę Lilith, to bym przytulił taką. Właśnie, może taką fajnie zrobić. Porozmawiamy jeszcze, bo ja, ja, ja mogę rozmawiać o Diablo, ale wiadomo, gonią nas jeszcze pozostałe tematy, ale trzeba przyznać, że w tym cinematiku dostaliśmy dwójkę antagonistów: dostaliśmy Lilith, która jest demonem i została przywołana, i dostaliśmy złodupca kapłana, który tą Lilith przywołuje. I o mój Boże, jaki on jest doskonały! On to jest. To jest tak cudowny antagonista, że ja autentycznie obejrzę jeszcze dzisiaj jeszcze raz ten cinematik specjalnie dla niego, nie? On, jego głos no. jest jednocześnie tak spokojny, a z drugiej strony jest taki nieznoszący absolutnie żadnego sprzeciwu. Taki, taki... taki władczy, o, tak to można powiedzieć, taki mhm. spokojny władca. No ale ten... No w Diablo 3 no, mieliśmy ta czy w Diablo czy też w sumie mieliśmy taki odpowiednik, bo mieliśmy i, i mieliśmy Diablo jako najwyższego złego i, i mieliśmy Adrię, która, która niby tam udawała dobrą mamusię, a okazało się, że ona tak naprawdę Leje, bodajże Leja miała na imię. Tak, no. Tak, Leje tak naprawdę poprowadziło do tego, żeby Diablo wszedł w jej ciało i, i się odrodził. No a tutaj no, zobaczymy, na jakiej zasadzie jest tak jakby jakby to powiedzieć ta ta interakcja między tym kapłanem, bo może być tak, że ten kapłan po prostu sobie był i zro zrobił swoją rolę i sobie zniknie. Powiem Ci, że no, ale to Adria, pewnie zobaczymy już Adria jest niczym w porównaniu do tego kapłana. Bardziej bym tego kapłana porównał do Maltaela, gdzie Maltael był głównym złym, a tu mamy tak naprawdę przydupasa. więc jestem ciekawy jak do, dokręcona będzie Lilith, nie? bo Lilith jeszcze nie wypowiedziała ani jednego słowa. Jestem, jest, no, jestem pyta... ciekawy. Ale fajnie wygląda, Lilith fajnie wygląda, fajnie zrobiona. No zobaczymy, zobaczymy jak to ten, jak to, jak to. się potoczy, a to pewnie zobaczymy dopiero jak już Diablo 4 wyjdzie. No chyba, że będą jakieś przecieki fabularne. No zobaczymy. W sprawie Diablo. Zobaczymy. A potem dostaliśmy. A potem dostaliśmy e, Cinematic, nowego dodatku do WOWA. Tak. To, to jest coś, co.. Wow, czekałem, ale się rozczarowałem. Powiem tyle. E... Chciałbym tylko powiedzieć, że w twojej historii miłości do, do Blizzarda wielokrotnie jeszcze się rozczarujesz. Znaczy e... to... <śpionym> powiem inaczej. Cieszę się, że jest nowy dodatek, że w końcu poci... że pociągniemy historię Sylwany, która jest moim ulubionym <śpionym> warchiefem. <śpionym> Naprawdę mimo iż tam yy, wszystkich zry. Mimo iż taki, znaczy niby nie nazywają jej Garoszem 2.0, ale można, można powiedzieć, że w jakimś stopniu yy, jestem Garoszem. Chociaż Garosz miał za, miał chociaż trochę honoru w sobie. Nie to co tutaj a, pani Sylwana. A ona jest takim czystym złodupcem, takim tak, takim, że że wykorzystała swoją władzę do tego, żeby podburzyć całą hordę, a później a później się, się, się wypiąć na wszystkich i, i tworzyć swój D. O mój Boże, ile ja miałem seksistowskich żartów właśnie. O matko! Nie! Jest złodupcem i jeszcze się wypięła. Ojoj! Pani Sylwana! Ta gra jest 12+. Plus. Ojoj! No. No ale, no ale wracając, do, wracając do, do dodatku, tym razem akcja dodatku przeniesie nas do tytułowych Shadowlands. Czyli to jest. To jest taka kraina. Jakby to powiedzieć, kurczę, nie mam tego. Brakuje mi tego słowa. No to ale jest to jest będzie coś druga pomiędzy... strona zwierciadła nie? tego świata. Tak, tak będzie. Tak tak, po drugiej z... stronie lustra. O. To, je, to jest coś pomiędzy życiem a śmiercią w Warcraft. Oni to tak wytłumaczyli. Jest bodajże cała taka innografika pokazująca wszystkie tak jakby wymiary światy Warcrafta. A coś takiego istnieją. było. Tak. I, właśnie, tak iż, iż, I tam Shadowlands jest tam blisko Void, Woj... Chyba bodajże blisko Voidu, ale nie jestem... Jestem pewien i tam yy, niedaleko śmierci jako, jakieś takie yy, jakoś tak yy, tam osadzone jest. No ale co? No dostaniemy <śmiech> wraca, wraca tutaj wątek Liczkinga, yy, gdzie sylwana zniszczy niszczy jego koronę <śmiech> i na tym <śmiech> się kończy wątek nie... Liczkinga. <śmiech> tak na tym się kończy. Ale ale zobaczysz, może, może zostanie jakoś poprowadzony to. Bo wątpię, żeby, żeby Fordragon tak bardzo, wiesz, był tak, znaczy tak łatwo się poddał. Bo ona go tam wzięła tak <ścoughs> za łatwo. Za łatwo to wyglądało. naprawdę. Właśnie jest dużo dużo zdań takich, które mówią, że właśnie za łatwo to wszystko przyszło. Że, że Bolvar okazał się takim yy, takim, takim psikuta. Bezes. Tak, no. Niby jest Leach Kingiem, niby ma całą plagę do dyspozycji, ale no... A przyszła Sylwana i, robi? Go, i go... Przyszła pabiła. Sylwana, strzeliła i, i elo. I rzuciła w niego no. górą. Jak ja to zobaczyłem, jak ona rzuca w niego połową góry, ja pierdziele, <głos> kuźwa Avengers, Nie? Kurde, ja naprawdę rozumiem fantazy i do tej pory mimo wszystko, mimo tego, że fantazy i tak dalej, to jakoś się spinało, to, że Sylvanas umie latać, to mi się jeszcze spinało, bo jest Banshee, ale to, że rzuca połową góry, to mi się tak z Hulkiem skojarzyło, że to był po prostu szok i tak złapałem się aż za głowę, mówię, co tu się dzieje, zaraz zrobi kulek Gendy, nie, jak, jak Songo i, i rzuci w Bolwara, mówię, co się dzieje. Masakra. A potem pojawiał się drugi świat, bo, bo nagle, nie wiem, wymiar zaczął się rozpadać. To już chyba jest dla mnie za dużo. To już mój mózg nie ogarnie. To już tutaj powoli z WoWa się robi modem. Szczerze, z WoWa robi się modem na sukces. Tak. Chociaż, chociaż z WoW od WoW, znaczy całe uniwersum Warcrafta jest wielki i coś musi je napędzać cały czas, więc WoW tutaj jest no musi jakoś pociągnąć tą historię, żeby była ciekawa. No tutaj no zobaczymy. Znaczy zobaczymy, ja, ale ja, w samym... ja myślę, że można było ten wątek poprowadzić bardziej przyziemnie i równie ciekawie, a nie robić Michaela Beya, a z Sylwany robienie Halka, nie? Tak... E... No nie, nie wiem, no, no takie mech to było. Generalnie sama walka mi się podobała, cała animacja mi się podobała. I znowu mówimy o tym, że Blizzard robi genialne animacje, ale to, że ona rzuciła w niego całą górą, znaczy połową góry i nagle zaczął się rozpadać wymiar, to już było tam nie takie za dużo. To Można było to zrobić no, no, jednak to inaczej. Już... No ale nic nie zrobisz. No ale wracając teraz, teraz do samego dodatku. Tutaj całość dodatku wyciekła. Ona wyciekła i był już bodajże na tydzień przed. Widać było grafiki tam z samym logiem, z już z nazwą, w ogóle nawet z krainą, gdzie, gdzie tym razem udamy się do bastionu, mm -hmm. gdzie, gdzie będą dostępne bodajże 5 pięć, pięć krain. Bodajże 5 krain będzie dostępnych, z czego bodajże jedna będzie endgame'owa. Taka stricte. Tak jak, tak jak w przypadku bodajże, bodajże, bodajże World of Draenor to było yy, yy, Ashran. Ashran było endgame. Nie, przepraszam, nie Ashran. Tanan Jungle było endgame'ową krainą. I tutaj wchodzi bardzo ciekawy wątek, ponieważ każda, każda z tych krain będzie zarządzana przez. Yy, przez inne tak jakby zgromadzenie, że tak to nazwę, do którego będziemy się musieli podpiąć. Czyli nie będzie tak, że, że tym razem będziemy mieli, tak jak w dodatku Battle for Azeroth, będziemy mieli Alliance i mieliśmy Horde, tylko tutaj tak jakby całość wszystkich mieszkańców Azeroth podzieli się na cztery konflikty. No i zobaczymy jak to, jak to będzie, Każdy, każda z tych stron będzie miała swoje unikalne bodajże umiejętności, jakąś tam umiejętność specjalną, nowe, nowe, nowe własne zbroje i w ogóle swoją osobną historię, mounty, no tej krainy. Czy to nie będzie tak jak było do tej pory, że po prostu będzie się grindowało reputację dla danej frakcji? Bo to zawsze było tak no, fascynujące, że o mój Boże. Tak, czy nie? Tutaj, tutaj nie jest na zasadzie bodajże frakcji, gdzie masz przypuśćmy reputację tam, nie wiem, Sandalari, troll, yy, no, kultiran, tylko to jest na zasadzie, że, że ty się musisz, musisz się postawić po czyjejś stronie i mhm. dla tej strony tak jakby będziesz, będziesz tak jakby robił wiesz, robił specjalne przypuśćmy aktywności, y, które będą tam zwiększały oczywiście tą reputację i pewnie poznasz, poznasz bardziej historię tej strony niż przypuśćmy y, pozostałych trzech. No dobra, a to jak y, będę, jak wybrałeś... dołączę na przykład sobie do jednej strony z czterech, sobie porobię dla nich zadania i będę, będą mnie uwielbiać i kochać, to znaczy, że jak ja jestem po ich stronie, to nie mogę już dołączyć do reszty stron i robić tam zadania w ich krainach, czy, Wy, bo, to, bo będą wrogami, mi się, że nie. Czy jak? czyli co, czyli wydaje wybieramy mi się, że sobie tak naprawdę jeden region do grania. Znaczy nie, jeden region nie, bo regionów będziesz yy, tam w miarę w miarę postępów yy, będziesz odwiedzał te regiony, ale twoja główna linia fabularna będzie się wiązało właśnie z tym konkretnym, z tą konkretną frakcją. Na takiej zasadzie. Nie wiem, w głowie mi się rodzi taka wizja, że powinienem móc zrezygnować, bo przejdę na przykład jeden wątek jednej frakcji i powinienem móc zrezygnować z nich, żeby poznać historię innych. Ale z drugiej strony, jak najbardziej dla mnie uzasadnione jest to, bo ja tak na przykład grałem w Mass Effecta, że jak już się coś wydarzyło dla mojego bohatera, to już tak będzie. <śmiech> Ale z drugiej no strony to... marketingowo to nie ma sensu. <śmiech> no to właśnie... Nad... Na takiej, samej, na takiej samej zasadzie. Wybierasz jed, jedną frakcję i z nią jesteś związany. O dziwo, znaczy te frakcje są będą tak naprawdę dostępne już, bo to jest, nie wspomniałem o tym wcześniej, że to będzie tak jakby endgame end campaign. Coś na zasadzie war campaign z, z Battle for Azeroth, gdzie już po osiągnięciu najwyższego poziomu dostaniemy osobną kampanię, która nas po prostu poprowadzi dalej w fabule. Mhm. I, I te frakcje będą dostępne dopiero po osiągnięciu pełnego poziomu. I z tego co powiedzieli też na panelu to będzie tak, że wystarczy zrobić to tylko jedną postacią, żeby później każdy dowolny, dowolna twoja postać już mogła dołączyć do dowolnego innego mhm. na takiej zasadzie. Więc postępy w tym wątku fabularnym będziemy mogli robić przy okazji rozwijania innych postaci. Okay. Czyli nie będziemy musieli dobić najwyższego poziomu, przypuśćmy swoim drugim altem, żeby zrobić tą kampanię, tylko ona będzie już dostępna od razu. Tylko oczywiście można by dołączyć do, do, do wszystkich czterech, to wymaga stworzenia czterech, czterech postaci, żeby mhm. poznać fabułę każdego stronnictwa. Ale okej, okay, ma, Ale... ma to sens, bo to rozwiewa moje obawy, znaczy rozwiewa, poniekąd też łączy się z moimi obawami, nadziejami, że dla danego bohatera coś się wydarzyło i tak już będzie i dopiero inny nasz bohater tak. będzie mógł przeżyć inną historię i to też dla niego się wydarzy i tak już będzie. Tak, to jest yy, yy, bodajże w tym zabiegu Blizzard chce zrobić coś takiego, że jak, że jak już robisz alta, przeważnie nie do tej pory robienie alta wygląda w ten sposób, że lecimy sobie przez te wszystkie, yy, wszystkie regiony jak najszybciej, nie zwracamy uwagi na fabułę. Mm -hmm. Jest to po prostu monotonne i nudne, no bo znowu robisz yy, coś, coś innego. Co prawda naprawili to tym z skalowaniem poziomów na mapie, gdzie możesz, wiesz, yy, każdą postacią iść inną ścieżką, niż do tej pory, ale to i tak, ale to i tak by jest nudne. A tutaj mamy tą możliwość, że poznamy y, aktualną fabułę, ale z innego punktu widzenia, tak jakby. Mm -hmm. czyli, z, czyli z punktu widzenia tam, prawda, tych wszystkich czterech frakcji, Dobra, które, jest, jest, które mamy. Okej okay. i jeszcze tylko teraz kończąc temat y, WOWA, bo czas nas goni, a już dosyć sporo się nagadaliśmy. Będą do wyboru trzy wersje preorderów Base Edition, Heroic Edition i Epic Edition. Czy wiadomo czym one będą się różniły? Tak, Base Edition to będzie po prostu sam dodatek. Do tej pory dodatki, w komplecie z dodatkiem dochodził też boost postaci, czyli można było sobie wyboostować dowolną postać od razu na maksymalny poziom, żeby wskoczyć od razu w fabułę nowego dodatku, mm -hmm. żeby nie musieć oczywiście grindować, ekspić nowej postaci, tylko, tylko tworzymy sobie now nową postać, inną klasę i ona od razu wska wskakuje w, w, w, kon w aktualny content. Mm -hmm. No i ta wersja base nie będzie zawierała tego boosta. Ale bieda. E Bieda, ale to też się przekłada na cenę dodatku, bo bodajże Battle for Azeroth w tej, w tej swojej najniższej cenie kosztował bodajże 45 dolarów, euro, przepraszam. Ja widziałem za A wersja... złotych chyba. czy znaczy wiesz, w wersje pudełkowe to masz, bo teraz mówisz o pudełkowej, tak? Tak, no. Czy no to wersje pudełkowe, no to one się rządzą innym, innymi tam prawami, prawda? Aha. Bo przeważnie w, w sklepie elektronicznym w, w, w, w, w, wydawcy zawsze jest drożej. Zawsze. Okay. Więc tutaj była taka sytuacja i właśnie ta wersja base nie będzie posiadała tego, tego boosta. Kolejna wersja bo, Heroic. Y, jakie tam były? Bo tam była base. heroik. Ona będzie zawierała już sobie boosta. Dodatkowo będzie zawierała tam bodajże zestaw zbroi. Do, do transmogryfikacji mm. I jakiś efekt broni bodajże i to będzie na tyle i wersja ta najwyższa, ta epic ona już będzie zawierała busta, będzie zawierała jeszcze inną zbroję będzie zawierała jakąś broń będzie zawierała małta bodajże wersja epic też będzie zawierała, ale tutaj musiałbym sp Heroic. Y muszę sprawdzić no. y tak, heroik ale dodatkowo ta najwyższa wersja będzie posiadała także 30 dni gry, co jest nowością w sumie. Okay. Bo do tej pory... Ja bym poprosił jeszcze wyższą wersję gry, gdzie będzie dmuchana waifu sylwana. Fuj, niedobry nie Niedobry soguś, Brzydko, brzydko. Nieładnie takie żarciki. Wiesz, w fizycznej wersji może być. Nieła no. Nieładnie takie żarciki. No, ale... No i, no i tutaj jako jedyna gra w sumie jest, Bliz a nie przepraszam jeszcze jest Hearthstone, ale jedyne jedyna nowa tak jakby produkcja, Blizzarda ma swoją datę premiery, przybliżoną jest to przyszły rok więc mhm. długo nam nie będzie czekać, a przeważnie te dodatki wychodzą w okresie sierpień, w, sierpień od sierpnia do października więc w, sumie, więc w sumie mamy niecały rok do dodatku co mhm. mi się bardzo podoba no i potem było że będzie że Hearthstone stanie się integralną częścią e, WoWa nie coś takiego było. Mm, daj, że chyba tak ale tutaj y, w kwestii Hearthstone jakoś się nie zagłębiałem. Wiem że tylko jest dodatek który który tam zawiera który się nazywa Descent of Dragons czyli jak sama nazwa wskazuje będą smoki. Mhm. Ale o tym, że będzie integralną częścią Wowa, to szczerze pierwszy raz słyszę. No to dobrze, bo nic takiego nie było, a ja cię wkręcam. No właśnie. <laughs> tak. bo, tutaj, bo tutaj trochę jednak śledziłem Hearthstone'a i my tak trochę <laughs> tak. Hearthstone, zbiłeś z Hearthstone, czyli największa skarbonka Blizzarda dostanie nowy, nowy dodatek, czyli będziemy mogli wydawać więcej pieniążków na, na wirtualne karty. Zmienią się deki, będą te deki teraz bardziej pod smoki, smoki będą jako drudzy bohaterowie, bo to, że gramy jakimś bohaterem to jest jedno, ale potem karta smoka będzie niejako drugim bohaterem, którego będziemy levelować za pomocą innych kart, więc myślę, że to będzie całkiem ciekawa mechanika. No ale, no pamiętajmy, że jest to Hearthstone i jeżeli ktoś nie gra Hearthstone, w Hearthstone regularnie, no to będzie, musi, musi się liczyć z kosztami jednak. Jeżeli chciałby teraz wejść w grę, bo ja pamiętam jak Hearthstone wchodził i Blizzard się zarzekał, że ta wersja podstawowa gry, ona będzie grywalna przez cały czas i te deki z podstawowej wersji, one będą grywalne cały czas. No niestety, bardzo mi przykro, obecnie deki z wersji podstawowej są absolutnie niegrywalne, więc trzeba zainwestować, żeby wejść w ogóle teraz w Hearthstone'a. No... Więc jak ktoś jest ciekawy, premiera dodatku 10 grudnia tego roku. Ale jest jeszcze, jest jeszcze jeden news, bo, do, bo wiadomo, Riot już ma swojego auto-chest, Valve też ma swojego auto chest, no to Blizzard też musi mieć swojego auto chest. I tutaj Blizzard poinformował, że będzie nowy tryb do Hearthstone'a, który się będzie nazywał Battlegrounds. I, I to będzie właśnie odwzorowanie... Yy, stylu auto Chess. premier otwarta beta 12 listopada jakby ktoś był zainteresowany szczerze mówiąc jestem ja ciekawy szczerze... jak to ma działać nie wiem szczerze nie wiem ja z trybem auto Chess się nie jeszcze, jeszcze nie próbowałem go Czy, bo jeszcze ja w, go nie w auto więc... już pograłem i w tą w auto Chess doty i w, w teamfighta od lola znaczy od Riotu i z tego co się orientuję, bo teraz jeszcze Riot tak trochę odejdziemy od tematu, ale to dosłownie na parę sekund. Riot przygotowuje też swoją karciankę, coś tam runetera Legends of Runetera, bodajże coś takiego. Tak, I Z tak, tego tak. co Remigiusz Maciaszek mówił, bo on tam już ma dostęp do tej gry. Tam karty walczą ze sobą też na zasadzie auto -chess, więc jestem ciekawy jak rozwiąże to Blizzard. Ja osobiście jeszcze nie rozkminiałem jak dokładnie działa to w Runeterze, sam czekam na dostęp i chyba będę musiał się odezwać do kolesia od Riot'u. Eee, żeby, i, i zobaczymy jak to będzie działać nie w sumie, bo, bo to jest ciekawe karty, auto, to jest taki e, au, au, auto cards o. <śmiech> nie auto czas, tylko auto cards o. jestem ciekawy auto Butler jak to nazwali <śmiech> jestem ciekawy jak e, to będzie wyglądało panowie od No o tym się przekonamy już w sumie po długim weekendzie najbliższym bo 12 listopada, czyli za tydzień tak naprawdę Ok, i Blizzard, Zobaczymy, i, co to będzie. i Blizzard miał dla nas jeszcze jedną nowinkę, która w sumie wywołała całkiem sporo kontrowersji i niejasności jednocześnie. E, rozmawiamy teraz o Overwatchu. Mm, ale Overwatchu 2, czy Overwatchu 1,5? No właśnie, jak to w końcu będzie? No, no ja jestem zdania, że to będzie Overwatch 1,5. Dobry. że tak naprawdę to samo, co będzie w Overwatchu 2 mogli ograć aktualizacją mimo iż Blizzard się zarzeka, że nie chciał tak robić moim zdaniem no skok na kasę Dobra, ja, moim znaczy to jest sok na kasę i tu widać znowu łapę Activision, ale ja się trochę osłuchałem odnośnie Overwatcha i Overwatcha 2. Generalnie chodzi o to, że gracze Overwatcha pierwszego i Overwatcha drugiego będą mogli grać razem w trybach PvP, czyli to co było do tej pory teoretycznie bohaterowie mają być tacy sami, ale to jest teoria, bo wątpię, żeby Blizzard wprowadzał nowych bohaterów do starej gry a myślę, że jednak bardziej będą chcieli przekonywać graczy do kupienia dwójki i tam wprowadzać nowych bohaterów um, Overwatch 2 ma mieć zupełnie nowy silnik dzięki temu tyłek Tracer będzie wyglądał lepiej i to mnie przekonuje, żeby kupić grę Jezu, Shogun <ścoughs> to jest zły odcinek. to jest bardzo zły odcinek generalnie yes. będzie nowy silnik i teraz się zastanawiam bo tak naprawdę to co będzie ekskluzywne dla graczy Overwatcha 2 to będzie ten tryb story, który będzie trybem kooperacyjnym cała reszta ma być wspólna, no i, no i zastanawiamy się co z bohaterami nie? i teraz się zastanawiam, bo no. Blizzard kieruje Overwatcha 2 jak to sami powiedzieli do graczy nowych eee, tylko czy mi jako nowemu graczowi, bo ja osobiście Overwatcha nie posiadam, nie będzie się mimo wszystko bardziej opłacało kupić Overwatcha jedynki, żeby pograć sieciowo? Z drugiej strony, do tej pory tego nie zrobiłem, bo ten tryb mnie absolutnie nie jara i ja cały czas czekałem w overwatch na tryb właśnie fabularny. I to mnie znów przekonuje do kupienia dwójki. Skok na kasę... Tak, ale są też pewne plusy, które tutaj e, bardziej przekonują do, do kupienia tej, tej dwójki. Nie wiem, jak myślisz. Wiesz, co ci powiem, tutaj się właśnie zastanawiam, jak oni to, jak, jak oni to zrobią. Bo, bo tak jak wspomniałeś, e, chcą połączyć gracze Overwatcha 1 z graczami Overwatcha 2. Hmm. Z tym, że w Overwatchu 2 będzie dostosowywanie skilli postaci. Czyli przypuśćmy, Tracer będzie mogła sobie wypuścić tego swojego ulta tą bombę, która, która tak jakby wśród przeciwników, tak jakby odpali jedną wielką reakcję łańcuchową, gdzie tych bomb się odpali, przypuśćmy 10 na różnych innych. Tak, tak, ale przypuśćmy to, ale w to promieniu... mówisz o trybie Story, mówisz o tym trybie kooperacyjnym, który będzie ekskluzywny dla graczy Overwatch 2, a w trybie PvP będą standardowe skille, które Aha, były do tej pory. Tak, to dobra. Tak. Dobry. Dobra, to odpowiedziałeś na moje pytanie. Myślę, że to że te dostosowanie postaci też y, dotyczy trybu, trybu PvP. Chociaż mogłoby być. Mi czegoś takiego w sumie brakuje, żeby dostosować postać pod, pod, swój, pod swój na przykład styl gry. Tylko znowu Więc... też poruszyłeś dosyć ciekawą kwestię, no bo wszystko to można było zrobić w patchu. I można było wprowadzić można było, nowy silnik tak. graficzny w patchu, można było wprowadzić tryb gry pod nazwą story w patchu, można było zrobić mechaniki z tego trybu story w patchu. Eee, to wszystko można było zrobić w patchu do Overwatcha 1. Można było, ale no widać, że no... chyba brakuje pieniędzy <gry> Blizzardowi, bo... No w sumie to ta gra no oprócz tego, że ma ten tryb PvE, ona się niczym nie będzie różnić od, od, od jedynki. Nie, Z tym, że będzie miała absolutnie, ona się niczym nie może będzie nie tyle różnić, bo to co będą nowy... te same gry. To będą absolutnie te same gry, tylko dwójka będzie miała dodatkowy tryb i będzie wyglądała trochę ładniej. Koniec. No właśnie, więc tutaj no mógł być patch, nie zrobili patcha słabo. Trochę słabo. Chyba... Ale Cinematic mi się podoba. No, no bo Blizzard to nie... ja, ja generalnie uważam, że Blizzard powinien już się zająć filmami, a nie grami, bo im nie wychodzi. Eee, ale trzeba. Wiesz co? Może my źle patrzymy na tego Overwatcha? Może trzeba spojrzeć trochę bardziej w przód. Bo może, ale tylko może, Overwatch 2 będzie miał faktycznie na tyle zmieniony silnik że oni już myślą w przyszłość na temat, wiesz, o, o, o rozwoju tej fabuły. Może dostaniemy więcej trybów fabularnych, może dostaniemy w końcu tryb storyline, a nie tylko kooperacyjny. Kto wie? Nie wiem. No, no to jest jedna wielka... Jak na razie to wygląda jak skok na kasę i coś, co można było zrobić w patchu, ale mówię, nie wiemy, co będzie dalej z tą grą, nie? No zobaczymy, no tutaj Jeff Kaplan powiedział jak wyjdzie to będzie. No i to jest rozsądna data premiery ja myślę i nic tylko czekać. No. Warto, warto wspomnieć moim zdaniem, że tutaj Hades i Akinoto Hades prawie zemdlał Akinoto musiał iść do toalety. Nie? Także <todgłosy> Także to jest... Nie, no ja jak widziałem, to tą dwójkę zobaczyłem, usłyszałem to co miałem usłyszeć, stwierdziłem. Zostanę przy tej pierwszej części. No. Zdecydowanie. No nie wiem, mi tutaj z kolei Doktor bardzo, bardzo dobrze sprzedał tą, tą wizję dwójki, właśnie za pomocą tyłka Tracer nie? I tak nagle pół naszej redakcji stwierdziła: a dobra, to kupuję na premierę. Nie? Ja pewnie. Ja... Pewnie zakupię, bo tutaj z Patrycją często gramy w Overwatcha, pewnie zakupię, ale to też nie z takim podejściem, że wow, Super, super Overwatch 2, tylko żeby po prostu zobaczyć mhm. jak, to, jak to wygląda, żeby na sam, żeby na własnej skórze zobaczyć. Czy, czy się opłacało. No właśnie. I znowu... Ale w sumie nic nie stracę. I znowu już prawie, prawie zapomniałem, bo jest to jednak temat, który mój umysł wypiera. E, Diablo Immortal. Został pokazany nowy gameplay. No. E... Nowy, nowy gameplay z klasą Demon Huntera. Powiedz jak ty to widzisz. E, I tyle. Ja Diablo Immortal, tak jak ci powiedziałem, e, z, je, z jednej strony ja się cieszę, bo jestem częściowo graczem mobilnym, bardzo, bardzo dużo się teraz na przykład zagrywam w Call of Duty Mobile, czy to nawet <coughs> w Fortnite grałem swego czasu na telefonie podczas przerwy, czy to, czy to w jakieś inne rogaliki, ja w Diablo Immortal zagram. Zagram, ale to będzie bardziej na zasadzie na posiedzeniu w toalecie. Nie mam co robić, nie mam co czytać, puszczę sobie jakiegoś yy, rifta, przypuśćmy, jeżeli, jeżeli coś takiego wprowadzą. Więc yy, fajnie, że jest, spoko, ale no tak jak mówię, no jakoś taką. Jakoś taki smród, jakoś tak smród pozostał, tak, smrodzi, <grym> że tak to, mi, to powiem. Tak ja tak obejrzałem no. ten gameplay i stwierdzam, że no kurde, no ładnie to wygląda jak na grę mobilną, eee, no ale to tyle, nie? To, to, nie, to nie jest gra, w, do, w którą zagram, absolutnie. To, to nie będzie to. Ja w ogóle nie lubię sterowania mobilnego, nie lubię grać na telefonie, więc ta gra absolutnie do mnie nie trafi. Dobrze, to w takim razie myślę, takie szybkie podsumowanie jeszcze tego bliskonu 2019 czy coś wywarło na Tobie duże wrażenie, i czy coś było złe, i dlaczego wszystko? Szczerze nic nie wywarło na mnie dużego wrażenia, bo o wszystkim wiedziałem tydzień wcześniej. Okay. Tyle. <laughs> okay. Tyle. To nie, to ja akurat nie śledziłem. Jedyny niczego. minus, że. Jedyny minus, że Blizzard nie ten. Nie, nie przypilnował tych wycieków, bo da się. Da się przypilnować zdecydowanie ale no chyba się nie postarali w tym przypadku. Nie wiem Więc oni się to w ogóle nie, nie starają tyle. ostatnio. Jeżeli chodzi o mnie no to faktycznie bardzo miło się dla mnie ten Discon zaczął za przy, pomocą przy okazji Diablo 4 i tak to, to tak troszkę mi serduszko mocniej zabiło ale zaraz szybko wylałem sobie w takie wiadro zimnej wody i, i Zapomniałem, że tam jest Activision, więc ta, ta zamieć mnie tak owiała nie i tak sobie przypomniałem, a tam, tam za kurtyną jest jeszcze Activision, także to trzeba pamiętać o tym. Więc y, ostrożnie cieszę się na Diablo 4, ale poczekam ostrożnie. Cała reszta mnie absolutnie ani grzeje, ani ziemi. Jestem ciekawy jak się rozwinie Overwatch, ale to będzie pewnie rozwój na przestrzeni 3-4 lat, jak się będziemy przekonywać co z tą grą. Prawda. To tyle w sumie, jeżeli chodzi o nasze wrażenia z bliskonu i, i takie szybkie omówienie mamy godzinę materiału eee, Zapraszamy Was na naszą stronę kultugranie.pl oraz na naszego fanpage'a na Facebooku. I pytanie do Was czy coś wam się podobało na, na bliskonie, czy coś was zajarało, zahajpowało, a może było z drugiej strony coś, co Was bardzo zniesmaczyło? Jeżeli coś takiego było, napiszcie, co to było i dlaczego. I my się z wami żegnamy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Życzymy wam udanego dnia bądź miłej nocy. Dzięki Szmon. Dzięki Szymon. <gry> Do zobaczenia. Cześć.